W tym etapie to bardzo mało. Międzyuczelniane jury pod przewodnictwem profesora Przemysława Pałki przyznało główną nagrodę Aleksandrze Szafarewicz z Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Reprezentantka Poznania Weronika Cieślik otrzymała pierwsze wyróżnienie. Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. A na kolejny zapraszam w imieniu Anny Grzyb za niecałą godzinę. Fera 98,6 MHz. Dzień dobry, Siemaneczko i Hej. Radioafera 98,6, właśnie wybiła godzina 16, w związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy na. Studencki Patrol na 98,6. W dzisiejszym Studenckim Patrolu już za 10 minut niecałe mamy przyjemność rozmawiać z Międzynarodową Organizacją Ochrony Praw Człowieka, czyli Human Depth Rescue. Jest to inicjatywa z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tematem naszej rozmowy będzie współczesne niewolnictwo w Azji. O godzinie 17.10 porozmawiamy natomiast z panem doktorem inżynierem Andrzejem Lewickim z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A tematem naszej rozmowy będzie to, jak fermentacja, czyli yy, proces właśnie taki, pomaga produkować energię, czyli porozmawiamy o biogazie. Jeśli chodzi o nasze mini audycje, o godzinie 16.30 odrestaurowani, a o 17.30 ekonomia szczęścia. Do tego oczywiście będzie także konkurs, który ogłosimy już za moment. No i jak zwykle informacje akademickie, a to wszystko przy brzmieniach rokowych i alternatywnych. Skoro już mówimy o muzycelejstwie, Kolejny utwór na naszej antenie, czyli Time, You and I. mamy dzisiaj bardzo liczne grono, ale na pewno warto wyróżnić naszych dzisiejszych realizatorów, czyli Marcel Golonka i Grzegorz Nowacki. Natomiast przy mikrofonie Jakub Jurka. No i zgodnie z zapowiedzią wypada ogłosić nasz dzisiejszy konkurs, w którym nagrodą jest jedna wejściówka podwójna na wydarzenie pod tytułem Silent na Wolności, czyli Silent Disco na Placu Wolności w Poznaniu. Wydarzenie odbywa się 2 maja bieżącego roku i jeśli chodzi o sam konkurs, aby wziąć udział należy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 Jak wcześniej wspominałem, w dzisiejszym wydaniu studenckiego patrolu mamy przyjemność gościć międzynarodową organizację ochrony praw człowieka, czyli Human Debt Rescue. Jest to yy, jakby segment Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tematem naszej rozmowy będzie współczesne niewolnictwo w Azji. Cześć. Cześć. Moimi gośćmi są. Ksawery Czawka i Sebastian Bajera. Na początek chciałbym zapytać, jakie są główne cele i misja waszej organizacji? Pozwól sobie zacząć. Głównymi celami naszej organizacji jest wspomaganie osób, które znajdują się obecnie w te, które są poszkodowane tym systemem niewolnictwa, głównie w państwach Azji Południowo Wschodniej. E, za mnie, poprzez e, mikrofinansowanie e, oraz przez e, edukację oraz prewencję w tym zakresie. Chciałbym jeszcze też zapytać, jak długo działa Wasza organizacja? E, zaczęli, zaczęliśmy dość niedawno. E, nasza organizacja e, jest dość młoda, ma dopiero dwa miesiące, jednak e, w, w ramach w miarę jej trwania zamierzamy, że tak powiem, rozwijać się i też współpracować z innymi organizacjami w tym zakresie. Jasne. Zastanawiam mnie jeszcze, jak wygląda edukacja w zakresie prewencji właśnie w tych kwestiach. E edukacja w tym zakresie głównie opiera się na pokazywaniu e praktyk, które są e używane przez pracodawców, którzy mogliby wykorzystywać systemy w tych państwach oraz jak, oraz pokazywanie jak w te systemy nie popaść, pokazywać jak otrzymywać pomoc prawną również, jak powinny wyglądać umowy o pracę co wymaga też konsultowania się z prawnikami z tamtych stron oraz wskazywanie na czy to pracodawców, czy też organizacje firmy, które takie praktyki, takie praktyki wykorzystują. Jasne, a dlaczego to zjawisko jest szczególnie powszechne w krajach takich jak Indie, Pakistan czy Kambodża? W takich krajach jak Indie czy Pakistan, głównie ze względu na system polityczny i społeczny, jaki panuje, szczególnie w Indiach, jest to spowodowane rozwiniętym systemem kastowym od tysiącleci w tym momencie, który wspomaga takie, takie praktyki, ze względu na to, iż niektórzy ludzie nie są nawet widziani, że tak powiem, jako jednostki jak Jako faktyczny człowiek, co też wspomaga wykorzystywanie mm, przez pracodawców takich ludzi, ponieważ ci ludzie często nie mają dostępu do pomocy prawnej, nie mogą się odwołać do rządu, który też przymyka oko tak naprawdę na, na to zjawisko. W przypadku Pakistanu powody są podobne ze względu na też systemy i struktury, które pozostały po kolonializacji w Wielkiej Brytanii przez dość dużą ilość ludzi żyjących w ubóstwie, którzy po prostu poprzez pracę fizyczną, manualną próbują jakoś się z tego wydobyć, a którzy wpadają właśnie przez to w długi narzucane przez pracodawców. W przypadku Kambodży jest to również spowodowane dość podobnymi praktykami, powiedziałbym, jak w Pakistanie, ze względu na niezbyt rozwinięte sektory usług, tylko właśnie sektory przemysłowe, do, czasami dość prymitywne, które są też połączone z dość dużym poziomem zubożenia dużej części społeczeństwa, co wywołuje takie perfekcyjne środowisko, E, tworzenia się i takich, i takich firm, i takich pracodawców, którzy, że tak powiem, w tani i niezbyt poprawny, moralny i prawny sposób chcieliby tych ludzi po prostu wykorzystać. Zastanawiam mnie także, czy ten problem rośnie, czy maleje w ostatnich latach. E, zależnie też e, od państw, ale nie e, Zależnie od państw. Ale jak spojrzymy na Indię, Pakistan czy Bangladesz, tutaj właśnie w subkontynencie indyjskim, ten problem cały czas narasta. Problem jest też to, że nie jesteśmy w stanie z, zawsze wyliczyć wszystkich możliwych przypadków. To idzie w milionach, to jest ponad 20 milionów tylko w, w y, tym regionie, o którym y, mówimy, w którym się specjalizujemy, ale też problem jest to, że nie jesteśmy w stanie dokładnie tego policzyć. O, obecnie problem wzrasta raczej niż maleje, ze względu na to, iż y, poziom życia się nie podnosi, a rządy tamtych państw i systemy pozwalają po prostu kontynuować takie, takie praktyki. Więc mało optymistycznie trzeba powiedzieć, że raczej to się będzie kontynu że takie, taka, taki stan rzeczy będzie kontynuowany, chociaż powstaje coraz więcej organizacji, również w Indiach, między innymi, które współpracują głównie z organizacjami z Europy. W kwestiach pożyczek czy pomocy prawnej, żeby jakoś zastopować, albo przynajmniej spowolnić rozwijanie się tego. Aż możemy wspomnieć, że takim momentem w ostatnich latach, w którym y, nastąpił wyraźny wzrost y, niewolnictwa, za długi była pandemia COVID-19 y, i to głównie wynikało z tego, że ludzie nie mogli wziąć y, ze względu na to, co się dzieje na świecie, pożyczki w sposób legalny i uciekali do tych y, nielegalnych y, pożyczek i to się często kończyło dla nich właśnie w tamtym regionie świata niewolnictwem. A czy jesteście w stanie wskazać jakąś jedną konkretną zmianę, która najbardziej jest potrzebna tu i teraz? Z w mojej opinii zmianą, która byłaby najbardziej potrzebna, to nagłaśnianie tego i walka z systemami głównie administracyjnymi w tych państwach oraz nagłaśnianie problemów związanych z, pra z prawami pracownika, a raczej ich brakiem w tych państwach, ponieważ to jest, wydaje mi się, taka gruntowa Gruntowa sprawa, która pozwoli nam wyjść jakoś z tego problemu, ponieważ jeśli nie zostaną zaimplementowane te prawa, nie będzie nałożona jakaś ochrona albo wręcz zakaz właśnie takich tego typu pożyczek bądź tego typu praktyk, no to ten problem zawsze będzie się w jakiś sposób rozwijać. Zastanawiam mnie także, czy, czy jeśli nasi słuchacze chcieliby jakoś pomóc tym ludziom, w jaki sposób mogą to zrobić? W internecie jest, znajdują się zbiórki oraz organizacje, przez które można pomagać, można też występować z notami do instytucji europejskich, do instytucji międzynarodowych, które mają de facto oddelegowanych swoich ludzi, którzy zajmują się problemami współczesnego niewolnictwa nie tylko w tamtych państwach, ale ogólnie na świecie. I myślę, że poprzez y, nagłaśnianie tych sytuacji po prostu, no, w, z, niestety, poprzez też y, odległość naszą, naszego państwa, naszego społeczeństwa od tamtych państw. Yy, wydaje mi się, że najlepszą rzeczą, jaką możemy robić, to w tym momencie uświadamiać yy, naszemu społeczeństwu i społeczeństwu Unii i świata zachodniego yy, o tym, jak bardzo rozwinięty jest ten problem i o tym i tworzyć... Yy, Właśnie zbiórki, czy też kontaktować się z organizacjami, które są w tych, które istnieją i działają w tych państwach, żeby być może wspomóc ich pomocą prawną, czy też finansową. Jasne, powoli będziemy zmieszać do końca, dlatego chciałbym jeszcze zapytać, jeśli ktoś chciałby śledzić wasze poczynania, to gdzie może to zrobić? Zgaduję, że w internecie. E, tak. E, zapraszamy oczywiście na naszego Instagrama, zapraszamy na naszego Facebooka e, oraz, e, jeśli mogę, chciałbym serdecznie e, również zaprosić na e, promocję. Naszego, naszej organizacji, na której można będzie się dowiedzieć jeszcze więcej o działaniach i dokładnych mechanizmach, jak, jakimi operujemy, która to będzie odbywać się 18 maja w godzinach 11.30-13.30 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Super, bardzo Wam dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą i życzę owocnych wyników pracy. Dziękujemy. Dziękujemy.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 To znasz, Do Kawasaki Chciałabyś jeździć na nim z nami Do Kawasaki Jeździć z fajnymi chłopakami Takimi jak my To nadeszło na szczęście za wcześnie Znosimy się lekko w czarno-białe powietrze Na trzach Nadśmieć w marzenia senne, w głębokie i gęste jak najdęższe Poniedziałek, 27 kwietnia, godzina 16.30. Myślę, że jest to idealny moment na naszą mini audycję pod tytułem Odrestaurowani. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej miniserii od Adobe. Ja jestem Adam, razem ze mną w studiu dzisiaj po raz kolejny jest... Kuba, cześć. Kuba, w zeszłym tygodniu opowiadałeś nam o swoim srebrnym polonezie i w tym tygodniu, z tego co rozumiem, będziesz nam opowiadał o kolejnym polonezie. Tak, będę opowiadał o polonezie ATU. Potocznie zwanym minusem z 96 roku, e, pierwszy miesiąc produkcji jest tego samochodu, to jest do, dość istotny szczegół. A dlaczego to jest aż tak istotne, powiedz? Wiesz co, tych samochodów było bardzo małe, bo były produkowane tak naprawdę przez tylko rok. E, ten samochód z pierwszego miesiąca produkcji charakteryzuje się kilkoma e, nietypowymi rzeczami w, właśnie w bryle Atu, na przykład brakiem trzeciego światła stopu. Okej, okay, a jeżeli chodzi o. Y takie przygody z tym samochodem no, Ostatnio mówiłeś o jednym Polonezie A teraz mówisz o kolejnym Co cię skłoniło do zakupu jeszcze jednego Czym one się różnią między sobą Wiesz co, nie jestem zbyt normalny Wszyscy mówili, bądź normalny, i nie wyszło Dlatego w październiku siedziałem sobie Na wykładzie z fizyki, tutaj pozdrawiam pana doktora I, I kumpel do mnie dzwoni i mówi Słuchaj, jest taki Polonez, leży na złomie I to jest na pewno świetny samochód Ja mówię, dobra, no to jak ty tak mówisz To tak jest więc zadzwoniłem od razu i mówię, chłopacy, słuchajcie, ja ten samochód po prostu biorę. Tylko, że się okazało, że ten samochód już jest zarezerwowany przez kogoś z Łodzi i właściwie to nie mogę go kupić, bo ktoś już po niego jedzie. No dobra, no ale szybka mi graciarza, no jak ktoś po niego jedzie, a nie, wie, nie wiedzą kto, no to ja mogę też jechać, nie? I co, podałeś się za tego gościa, czy Szczerze jak? mówiąc, ukradłem poloneza. Wysłałem kolegę, który pojechał lawetą, po niego powiedział, słuchajcie, ja przyjechałem z Łodzi po ten samochód. No, kupił mi go. Następnego dnia przyjechałem po ten samochód z Poznania właśnie do Inowrocławia. Patrzę, mówię, kurczę, na zdjęciach był ładniejszy. <śmiech> Okazało się, że ten polonez stał 7 lat w bagnie. O. Yy, przez większość czasu biegały po nim psy, kuny, jelenie i tak dalej, ponieważ jest cały porysowany. Yy, na przykład takim fajnym fantem w tym samochodzie jest to, że antenka została odgryziona. Wiesz, jakby wyobraź sobie antenkę <grychy> i ona po prostu została... Ja nie wiem, czy jakiś pies był naprawdę głodny, czy może, o co chodzi. Może kunom nie tylko kable do świec pasują. Tak, w razie co, to zabezpieczajcie swoje antenki. To jest ważne. <grychy> A powiedz mi, bo w sumie to mnie ciekawi, jako osoba, która nie do końca ogarnia temat y, polonezów. Jaka jest różnica pomiędzy tym srebrnym a tym zielonym? No, przy, oprócz wieku y, a tu jest to sedan, a caro to jest hatchback, tak? Jakby różni się to budą, ponieważ to był taki skok na kasę FSO, bo oni stwierdzili, że ludzie lubią duże sedany i my zrobimy sedana, który nie wygląda, nie trzyma się po prostu żadnej bryły, żadnej kupy, po prostu... Samochód jest obrzydliwie brzydki, ale go bardzo kocham, naprawdę. A tutaj powiem ci, że ja się z tobą nie zgodzę, ponieważ, no dobra, specjalistą nie jestem, ale jak widzę te auta na ulicy, to one wcale takiej brzydkiej budowy nie mają. Mi się podoba ten kształt. Generalnie one nie są jakieś bardzo brzydkie, Podobałem się ludziom, ale... Karo, ok? Karo, Borewicze, Akwarium, no przecież to, co zrobili z Atu, to, to prosi o pomstę do nieba, wiesz, to no naprawdę, nie można po prostu wyciągać e, bagażnika, nie wiadomo jak daleko, to, to, to jest sprzeczne z konwencją genewską po prostu. No, ale ten samochód, e, tak jak już mówiłem, bardzo kocham, ponieważ... E, jest to mój drugi polones, którego też nigdy nie mam zamiaru sprzedać, jest rzadki, jest zielony, lubię zielony kolor, więc wiesz, <laughs> takie podejście damskie mocno. Z minusów jeszcze, oprócz tego w nazwie, to mamy to, że na przykład silnik nie działa. Okej, okay, dobra, to jest całkiem spory wiesz, minus. Jakby, e, Jak go kupiłem po siedmiu latach postoju, on odpalił i była wielka euforia, dojechałem nim do Inowrocławia, tam ze swojego warsztatu, no i zgubił kompresję na dwóch cylindrach. No tak właśnie podejrzewałem, że tyle, tyle, tyle napisali w tej, <głos> w, tej, w tej piosence. Tak, myślę że, myślę, że to jest kwestia tam miesiąca, jak ten samochód wróci na drogi, już tak w procentach sprawny. No z tego co mówisz to w tej sprawie jesteś już prawie specem więc no ja w to wierzę. Je, jeśli chodzi o polonezy można by tak było powiedzieć Myślę, że w ciągu miesiąca wróci, że silnik już leży, całe zawieszenie hamulce już są ogarnięte, potem tylko detailing, ale... No dobra, to w takim razie, skoro jeszcze nie jeździsz nim, a jedyna twoja przejażdżka nim to była przejażdżka z bagna w jedną stronę, to nie będę cię pytał o to, jak tym samochodem się jeździ, ale jestem ciekaw, jaki masz plan co do tego nie, auta. Nie, wiesz co, jakby ja nie jeżdżę, ponieważ do odważnych świat należy i dwa cylindry to jest dość dużo, <śmiech> to jakby to jest 50% normy, to i tak więcej niż zazwyczaj i zdarza mi się, że wyjadę na ulicę, i Nowrocowa, wiadomo, że nie gdzieś tam daleko. I yy, jak w Karo Plusie zazwyczaj ludzie mówili, wow, ale fajna fura, to teraz patrzą na mnie z takim politowaniem, jakbym po prostu kupił najtańszego złoma i, i, i próbował się nim przemieszczać, ponieważ huk yy, tego silnika, tych zaworów, to, to jest nie do opisania po prostu. Powiem Ci, że bardzo bym chciał dalej słuchać o tym samochodzie, bo wyraźnie tutaj jest dużo do powiedzenia, ale niestety czas nas ponagla, więc yy, Kuba dziękuję Ci bardzo za nagranie kolejnego odcinka. W przyszłym tygodniu znowu Cię usłyszymy, tym razem już jako odcinek Odrestaurowanych. Pozostałem dziękuję za wysłuchanie odcinka i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję również. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30.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 Autopromocja. Studencki Patrol na 98,6. It's just Przypominamy o naszym dzisiejszym konkursie, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na Silent Disco, które odbywa się pod tytułem Silent na Wolności. Wydarzenie ma miejsce w sobotę, 2 maja, na właśnie Placu Wolności wcześniej wspomnianym i aby wziąć udział w tym konkursie należy wysłać sms na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze Pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi następująco. Jakie jedno słowo najbardziej kojarzy Wam się z Silent Disco i dlaczego jest to właśnie to słowo? Na odpowiedzi, najbardziej kreatywne, rzecz jasna, czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. A tymczasem na naszej antenie szefner z utworem w korku stoję.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 Dzisiejsze ogłoszenia akademickie rozpoczniemy od Politechniki Poznańskiej, ponieważ odbywa się tam już niedługo druga edycja konferencji naukowej o nazwie Put Steam Day 2026. Wydarzenie ma miejsce 15 maja w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Szczegółowy opis wydarzenia znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Politechniki i znajdziecie tam także link do rejestracji na wydarzenie. Oczywiście serdecznie zapraszamy, a jeśli chodzi o rejestrację, warto na pewno jeszcze dodać, że trwa ona do 20. 5 kwietnia. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy i tymczasem wracamy do muzyki. W korku stoję, nadaje stacja regionalna, że dziś biomet. Niekorzystne szukają typa, co znam z domu. Tydzień temu wygrał w szóstkę. Światło czerwone, żółte i zielone, a cały płonie My jak muchy w smole raz po raz toniemy w tym padole, ojej Obok jakiś kolej zaraz się rozdwoi, wyczytałem z jego ust wiązankę brzydkich słów już od dawna klima mi nie działa, zimny łokiec nie pomaga Zaparzony jak kawa Światło czerwone, żółte i zielone, a zwarcały płonie. My jak muchy w smole raz po raz toniemy w tym padole Ojej Światło czerwone, żółte i zielone, a zwarcały Chyć w raz, bo niemy w tym padole Ojej korku stoję Przeglądam drugą rzeczywistość Na smartfonie Nie ma ciszy Relacje dodam Chasz tak piekło, z nieba żar się leje, wszyscy biegną, spieszą się. Światło czerwone, żółte i zielone, asfaltowy pońś. 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz jak to ze mną jest. Zaraz jestem. Już 12 maja ma miejsce kolejne wydarzenie z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Ten wykład będzie nosił tytuł o języku prawa. Odbywa się, tak jak wspomniałem, 20, 12 maja o godzinie 18 i warto także na pewno napomknąć, że wykład zostanie poprowadzony przez panią profesor dr habilitowaną Sławomirę Wronkows Wronkowską-Jaśkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wstęp na wydarzenie zwolny. Szczegółowy opis Wydarzenia znajdziecie rzecz jasna na stronie Uniwersytetu. Zachęcamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w wydarzeniu jak zwykle i zapraszamy tak samo bardzo serdecznie do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie. W Sytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbywa się kolejny wykład otwarty z cyklu Sztuczna Inteligencja – Nowe Horyzonty w Nauce. Najbliższy wykład otwarty będzie nosił tytuł Kreator Sylabusów i inne produkty Vibe Codingu w codziennej pracy naukowca sam wykład zostanie poprowadzony przez pana profesora, doktora habilitowanego Marka Urbaniaka, a całe wydarzenie będzie miało miejsce 15 maja bieżącego roku o godzinie 12 e, online. W związku z tym dołączyć do wykładu można bardzo wygodnie, dlatego też wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy zarówno do zapoznania się ze szczegółowym opisem na stronie, jak i wzięcia udziału w wydarzeniu. Tam znajdziecie, znajdziecie oczywiście kod, za pomocą którego dołączycie online do wydarzenia. I jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy, a na naszej Anty. Kolejny utwór, czyli Arcade Fire Ready to start Poniedziałek, 27 kwietnia. Za trzy minuty nasze zegary wskażą godzinę 17. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy do wysłuchania serwisu informacyjnego.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 że około średnio od 3-4 operacji w nocy nie odbędzie się między pierwszą a piątą w nocy. Tłumaczył prezes lotniska ławica Grzegorz Bykowski. Zasada Core Night nie oznacza całkowitego zamknięcia lotniska. Dopuszczone będą loty państwowe, lądowania awaryjne, loty humanitarne i ratunkowe oraz operacje opóźnione z przyczyn niezależnych od przewoźnika. A jak mieszkańcy okolic lotniska zareagują na te informacje? Usłyszycie się na dzisiejszej antenie po godzinie 20 w magazynie reporterów Radia Afera. Naszym gościem będzie wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół i Baranowa Dorota Barełkowska. Audycję możecie również śledzić w kanale radiowym w serwisie YouTube. W maju rozpocznie się kolejna odsłona programu Srebrny Firtel. Wydarzenia zaplanowane w ramach tej inicjatywy skierowane są do seniorów. Czekają na nich warsztaty z, z aktorstwa teatralnego, śpiewu, sprawności ruchowej czy zdrowia psychicznego. W planie umieszczono również spacer przyrodniczo-historyczny, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z gatunkami drzew i historią Edwarda Raczyńskiego. Srebrny Firtel to inicjatywa realizowana we współpracy z Miejską Radą Seniorów w Poznaniu oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych. Mecze, wyniki, emocje. Zawodniczki.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 Mówiła środkowa obrończyni Lecha UAM, Maja Kuleczka. Kolejny mecz Poznańanki rozegrają 1 maja w samopołudnie we Wrocławiu, gdzie zmierzą się z drużyną ze Śląska. A może na koncert? Zaprasza Filharmonia Poznańska. Za tydzień w piątek, 8 maja o godzinie 19 na dyskach auli UAM wystąpi znany poznański pianista i pedagog Poznańskiej Akademii Muzycznej, a także finalista Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina z 2005 roku, Jacek Kortus. Wystąpi razem z Orkiestrą Poznańskich Filharmoników pod dyrekcją maestro Antoniego Wita.